Jezus na brzegu. Ale uczniowie nie wiedzieli, że to Jezus. Rzekł jest dzieci. Macie to do zjedzenia? powiedzieli mu nie. A on im rzekł. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryby. Wtedy uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotr Pan Szymon Piotr, usłyszawszy, że Pan jest, Przepasał się szatą, bo był bowiem i rzucił się w morze. Drugi zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu mniej więcej na 100 metrów, ciągnąc się z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. I rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, które było 153 a chociaż ich tyle było, nie podarło się sieć Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto Ty jesteś, powiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb, dał im podobnej rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniem swoim po studzeniu zmartwych I później jedli wielkanocne śniadanie. Kochani, ten, ten tekst znamy dobrze. Z tego tekstu wiele kazań było. Yy, Znamy to choćby z tego, że niektórzy tutaj głosili, że Piotr idzie w świat i mówi, idę łowić ryby i budowali na tym kazanie. Dzisiaj kazanie będzie na trzech elementach, które będą na brzegu. A więc zostawimy morze, zostawimy rybaków i skupimy się na trzech elementach, które postaram się dzisiaj odnieść do nas dzisiaj i będzie trochę świąteczny anegoryk w tym kazaniu. A więc... Kwiat zdecydował, że wraca do tego, co w życiu robi najlepiej. Z zawodu był rybakiem. Zdał się na tym fachu. Dwa razy już y, spotkali się z martwychwstałem Chrystusem, ale przed moment, i to kazanie nie będzie o tym momencie, choć mogłoby, że zdecydował, idę łowić ryby. On nie mieli nic innego do roboty, poszli z nim. I choć był fachowcem i choć nie łowili ryby, ludzie, którzy o tym nie mają pojęcia, łowią całą noc nic nie złowili. Pojawia się Jezus na brzegu. Jeszcze nie wiedzą, że to Jezus. I każe im zrobić taką dziwną rzecz, że zarzucić po drugiej stronie łodzi, po prawej sieci. Oni to robią z jakichś powodów. I nagle jest obfitość tych ryb, to symboliczne 153 lub dokładne 153, jak wolicie. I wtedy Piotr um, dowiaduje się od Jana, że to jest Jezus. Rzuca się do morza, przepływa 100 metrów. I co? I tutaj na tym się skupimy. Łowili ryby. Potrzebą w chwili tego czasu było złowienie ryb. I kiedy podpływają do brzegu, kiedy wychodzą, to Jezus już ma rybę na brzegu. Może zastanawialiście się nad tym, ale Jezus miał na brzegu to, czego oni całą noc szukali. Czy sobie ją wcześniej złowił, czy stworzył, czy ktoś go przyniósł, nie wiemy. Ale faktem jest, że oni całą noc szukają ryb pod wodzą fachowca, rybaka. Nie wędkarza, ale rybaka. Później znajdują tylko dlatego, że Jezus im powiedział prozaiczne, zarzućcie sieć po drugiej stronie. Wychodzą na brzeg, a tam ryby już są. I te trzy rzeczy, trzy wnioski krótkie do rozważań na święta dla nas. Ognisko, ryba i chleb. Po pierwsze, kiedy oni wyszli na ląd, zobaczyli rozniecone ognisko. Jezus był tam wcześniej i rozpalił ognisko. I to ognisko ma bardzo praktyczny wymiar, bo oni te ryby łowili w nocy. I mimo, że klimat tam jest raczej ciepły, to noce są zimne, szczególnie na jeziorze nad Morzu Tyberiackim. A więc oni byli zziębnięci i przemoczeni, zmęczeni. Owszem, byli szczęśliwi, bo mają te ryby. Ale to ognisko było bardzo potrzebne. I chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na to ognisko a, jako symbol kościoła. Ognisko na brzegu to kościół. Ognisko daje ciepło. Ognisko ogrzewa, ale ognisko gromadzi. Ognisko robi taką rodzinną atmosferę, taką świąteczną atmosferę. Kiedy ludzie na wschodzie spotykają się przy ognisku i wspólnie jedzą, to jest to w najwyższym stopniu dla nich prawdziwa i głęboka społeczność. To jest coś, co celebrują, co jest ważne, gdzie spędzają czas ze sobą. I wiecie, dzisiaj może trochę tak jest, że jesteśmy na morzu, na jeziorze i próbujemy sami sobie złowić ryby. Jesteśmy w czymś fachowcami. A niektórzy sobie dobrze umieją radzić sami w życiu. Ale uwaga, jest jedna, jedna rzecz. A kiedy poznaliśmy zmartwychwstałego Jezusa kiedyś, to już sobie nie możemy poradzić sami. To już nie radzimy sobie bez Niego. To zostaliśmy od Niego uzależnieni. To zostaliśmy skazani na pomoc Jezusa. I kiedy sami łowimy ryby, choć znamy się na tym, to ponosimy fiasko. I dopiero on musi stanąć i powiedzieć: Na moje słowo ci się uda, bo tak wybrałeś, bo ja cię wybrałem, bo ty oddałeś mi swoje życie. Już teraz nic nie będzie takie jak wcześniej. Teraz będzie ci się w życiu tylko udawać ze mną. Bo powiedziałem w tej Ewangelii wcześniej, żeby ze mnie nic uczynić nie możecie. To już inne życie. Tu już samodzielność, niezależność. Yy Charakter, talent, koneksja nie pomoże. Nam już teraz tylko może pomóc koneksja z Jezusem Chrystusem. A więc jest, jest ognisko, jest ciepło. Siedzą razem zziębnięci. On to przygotował, wiecie, to jest Kościół. Kościół jest ogniskiem, który nas ma jednoczyć. Kościół jest miejscem, gdzie masz przyjść, yy, głodny, yy, zziębnięty, yy, poharatany, bo chociaż jesteś fachowcem, to ci się nic w życiu nie udaje i masz się ogrzać. Ognisko nie jest środkiem do osądzenia. Ognisko nie jest probierzem moralności gości czy domowników. Ale ognisko jest miejscem, gdzie po prostu można się ogrzać. Jest poczuciem bezpieczeństwa, jest poczuciem akceptacji, jest poczuciem wspólnoty, Lgniemy do ogniska, jak nam zimno. A więc Jezus jest na brzegu i my, łowiąc te ryby na tym naszym morzu, z z widzimy to ognisko, widzimy kościół. I pytanie: czy tworzymy kościół, który jest takim ogniskiem? Czy ja i Ty jesteś osobą, a jesteśmy osobami, które tworzymy taki klimat ogniska? Ciepła, rodziny, e, ogrzania. Jezus taki klimat tworzy, Jezus jest autorem takiego kościoła, Jezus jest Panem takiego kościoła, nie innego kościoła. A więc pierwsza wielka nocna potrawa dzisiaj to jest to ognisko. I oni się tam ogrzewają. I na tym ognisku jest co? Jest to, co przywlekli ze sobą z morza. Tam już jest ryba. Zwróćcie uwagę, oni tą rybę szukali, oni całą noc się mordowali, żeby ją zdobyć. Później nagle na Słowo Jezusa mają 153, przyjeżdżają, a On to i tak ma. I wniosek z tego jest taki, i to jest porażający wniosek, ale piękny, świąteczny wniosek, że Jezus ma dla nas i tak to, czego tak szukamy. W Nim to jest, bo w Nim jest wszystko. A więc jak łowisz ryby dzisiaj i sobie z tym nie radzisz i potem jakimś cudem, cud zgoła niewytłumaczalny, więc cudem. Nie wiesz jak. Udało ci się coś w życiu zrobić. Dobrze. A jesteś wierzący? To było na słowo Jezusa. I na ognisku jest ryba. Ryba w tej historii symbolizuje to, że Jezus naprawdę i rzeczywiście spełnia nasze potrzeby. On jest tym, który da nam na dzisiejszy czas to, czego potrzebujemy. Ale ta ryba, my ryb nie jemy na surowo. Ryba jest ogrzana ogniskiem kościoła. Jezus da ci rybę, bo Jezus nie jest ograniczony do kościoła. Jezus jest w kościele, jest poza kościołem. I ja wierzę, że poza kościołem też Jezus daje ryby. Tylko wiecie, ja nie chcę jeść ryb surowych. Ja nie chcę jeść ryb surowych. Ja chcę tą rybę przysmażoną. Ja chcę tą rybę spożyć w kościele. Ja chcę się w tym, przy tym ognisku podzielić, że tą rybę mam, dostałem, Jezus mi dał. I ona jest dobra, e, chrupiąca, taka wysmażona, jak lubię dla mnie. Ja lubię takie spalone, więc pewnie tak bym mi smażył. A więc jest ryba. To jest odpowiedź na Twoje i moje potrzeby, niezależnie w jakim miejscu... E, Morza Tyberiackiego jesteś, bo gdzieś jesteś, ja gdzieś jestem i mamy jakieś potrzeby. I Jezus ma odpowiedź. I po trzecie, tam był chleb. A o ile dobrze pamiętam, modliliśmy się w piątek modlitwą, gdzie pisze chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj, tak? A więc chleb, co symbolizuje? Chleb symbolizuje troskę Jezusa o codzienne potrzeby, o całość Twojego i mojego życia. Chleb na co dzień, chleb dostępny, chleb podstawowy, chleb, na który chce, żeby ci było stać i w tym dosłownym i w tym przenośnym znaczeniu. I na ognisku był chleb. Chleb symbolizuje też a, jego oddanie. Celebrowaliśmy to w piątek, że chleb w czasie wieczerzy jest symbolem jego ciała, które oddał za nas. On chętnie oddaje siebie za nas cały czas. To się nigdy nie zmieni. On żyje i wstawia się za nami. A więc jest ognisko i niech to będzie Kościół ciepły, praktyczny, grzejący, do którego lgniemy i chcemy się tam zgromadzić i ogarnia swoim ciepłem nas wszystkim, bo my sieroty z morza jesteśmy po całonocnych połowach, gdzie z reguły nic nie łowimy, tylko jak Jezus powie. Jest ryba, jest odpowiedź Jego na Twoją i moją potrzebę chwili, potrzebę niecierpiącą zwłoki, potrzebę, która dzisiaj nurtuje moje życie. Taką dla Ciebie, na dziś. Jest chleb, który jest poczuciem, jest obietnicą tego, że Jezus zaspokoi wszystkie podstawowe i głębokie, praktyczne potrzeby Twojego i mojego życia. Ale Jezus robi też jedną fantastyczną rzecz. Mówi, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Wiecie, oni mogli się namordować, bo się namordowali. Wyciągnęli te ryby, bo im powiedział, są po prawej stronie. I wychodzą z tymi rybami, a On już i tak ma rybę. I myślę sobie to... I tu mogło paść nieświąteczne słowo z ich ust... To po co ta cała robota? Jak on i tak rybę ma? To to, co złowiliśmy, to co, co z tym zrobimy? A wiecie, co Jezus zrobi? Przynieście mi kilka ryb. A wiecie dlaczego? Bo on chce, abyśmy razem coś robili. Bo dla niego nie jest problem stworzyć 153 ryby. Ale on jest Bogiem, jest osobą, która podnosi moją i twoją wartość. I nasza wartość, jasne jest w tym, że jesteśmy w Chrystusie. Nie w tym, co robimy, w tym, kim jesteśmy. Oczywiście, ja z tym nie dyskutuję. Ale my potrzebujemy, jako ludzie, docenienia, zauważenia, pochwalenia. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale każdy tego potrzebuje. Jezus to widzi i mówi, przynieście te ryby, razem to upieczemy. A więc Kościół jest miejscem, gdzie cokolwiek będziesz szukał i robił, robiła, Jezus to ma. On zawsze ma rybę. To taki spryciarz. On zawsze ma rybę. On ją zawsze z, ze swojej niedzielnej marynarki, swojego weszarunku w tygodniu wydobędzie. Ale On chce. Jak Tobie i mnie uda się złowić na Jego słowo? Paradoks, prawda? Uda się nam zrobić, bo nam powie, jak to zrobić. Chociaż jesteśmy fachowcami, jak żyć. To mówi, przynieś tą rybę, bo ja chcę mieć z tobą społeczność. Bo ja chcę wspólnie z tobą tą rybę upiec. Nie interesuje go robienie cudów bez nas. Nie interesuje go popisywanie się, jaki jest Bóg. Chcę, abyśmy razem piekli ryby. I oni przynoszą. E... I oni wiedzą, że to On, bo my wtedy wiemy, że to Jezus. A on co robi? On im przygotowuje śniadanie, bierze chleb, rybę i on im usługuje. A więc, kochani, kiedy, kiedy jesteśmy na tym morzu, byliśmy, może jesteśmy dzisiaj, będziemy jutro. Takie jest życie. Życie jest też takie, że czasem niczego nie złowimy. Ale na słowo Jezusa uda się. A on zawsze jest na brzegu. Zawsze nas widzi. Zawsze jest nie dalej niż te 100 metrów około, jak w historii. I rozpalił tam ognisko swojego kościoła. Dał tam odpowiedź na twoją i moją potrzebę. Dał obietnicę zabezpieczenia i mówi przynieś to, co masz. Co ci pomogłem zdobyć. Zrobimy z tego wielkanocne śniadanie. I tego wam życzę. W te święta i w najbliższym czasie i sobie takich wielkanocnych i powielkanocnych śniadań w imieniu Jezusa. Amen.